Dzień dobry, witajcie. Oto specjalne wydanie podcastofonu, chociaż może nie do końca. Będzie to prezentacja materiału, który został odzyskany podczas ostatniego nagrywania podcastofonu. To znaczy, został on nagrany, ale niefortunnie nie ukazał się w naszym podcastofonie. Obiecałem zająć się tą sprawą, pociągnąłem za sznurki. Yy, zwołałem tutaj najlepszych specjalistów i udało się, no dobra, ale żeby nie ściemniać, zaprezentuję wam tylko fragment tego wszystkiego co nagraliśmy, jakieś nie wiem, może z półtorej godzinki. Pozostałe trzy godziny zostaną wycięte, a to tylko i wyłącznie ze za, za względu na to, że ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu tego edytować, a był tam materiał, który no, ani Jacek, ani Paweł sobie nie życzyli, żeby się pojawił. Zresztą i ja troszeczkę przeklinałem, i jeszcze tam sobie Robert drugi trochę przeklinał, a poza tym mówiliśmy tak luźno, że to już nie miało specjalnie żadnego znaczenia. To najciekawsze będziecie mogli sobie właśnie za chwilę wysłuchać. Przepraszam jeszcze raz za to, że z takim opóźnieniem, że nie pojawiło się to w podcastofonie, gdzie powinno się pojawić, bo to w końcu nasi szanowni słuchacze zadzwonili, no ale jest jak jest, jesteśmy amatorami i dlatego... Wyszło jak wyszło. Zachęcam do słuchania. Długi, długi materiał, ale naprawdę uważam, że jest ciekawy i jak znajdziecie sobie chwilkę dłuższą, bo półtorej godzinki, to nie chwilka, to wysłuchacie właśnie tego materiału. I dlatego też Was przygotowuję na to, że to jest półtorej godziny słuchania naszego gadania. Tak, to tyle. Zapraszam. E, dotrwaliśmy, na ciebie to a my doszliśmy do końca. Doszedłeś obec? Ja jeszcze mam troszeczkę. Proszę, nie... Aha, więc, więc do, ale omawiania podcastu. E, tak, Zobacz, że nacisk... po... tak. Chyba, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. wyskoczy. <śmiech> nie, nie rób tego, nie rób. <śmiech> Złośliwych podcasterów mamy w tym tygodniu. Nie ma, nie ma tak, tak, rzeczywiście Marcin, Marcin, kurczę. I ją popalić. Ale mamy Dobre. słuchacza. Naprawdę mamy słuchacza. Czekaj, dodaję. Dodaję. Halo, halo. Halo, halo. Słuchamy? Halo. Bardzo cichutko słychać. Ale ktoś jest. Ktoś jest na linii. Słuchacie jakieś. Witamy. jest Nie Strasznie cicho, strasznie cicho. Yy, tak, i tyle właśnie powiedział słuchacz, że strasznie cicho słyszę. No tak, ale no, ale to, yy, Ale fajnie, wiesz co? Jest fajna, fajna tendencja. O, jeszcze raz. Może coś. Ale Halo, trzeba słyszeć. Dobra, już sobie, już sobie dyskutujmy i tak. Fajna tendencja, bo zaczynają ludzie dzwonić, nie? Znaczy był, był tutaj Paweł, który uciekł do szkoły, znaczy przepraszam, nie do szkoły, uciekł do pracy. Tak, uciekł do pracy. Nie mógł, nie mógł z nami porozmawiać. Był papa. Teraz tutaj dzwoni y, kolejny słuchacz. Zresztą chyba dzwonił wtedy, kiedy ja z papą prowadziłem, ale ja miałem taki miał straszny na komputerze, że nie zdążyłem po prostu słuchacza dodać. Ja tak bardzo cię przepraszam, słuchaczu nasz, jeszcze który się nie określiłeś. Ale ten, ale to była moja wina. Halo dzień No, witaj, witaj. A, moje uszanowanie, tylko 420? Ale w żadnym wypadku tutaj Maciek Skwara dzwoni z zadwoza. No pewnie, że 420, a kogo wisi o tej porze, kurde, przy komputerze znamy? <głosy> Mały poślizg, tak jak widzę w opisie. E, pierwszy raz rozmawiamy, bo akurat ja pracuję wtedy, kiedy byłem na krętecie. Już pół roku próbuję coś nagrać. I tutaj. Mam już parę nagranych, ale jeszcze mam problem z opublikowaniem tego. Mam nadzieję, że to się uda zrobić w tym tygodniu. No cóż, wielki aplaus! Jestem zagorzałym fanem podcastów. No oczywiście, cała playada, czyli 420. I tak zacząłem właśnie nagrywać. Jesteś jakby takim, taką może, no może nie promotorem, ale taką, troszeczkę jak ja. Mój panie, do czego to doszło? Rety, no i jestem zaszczycony. Znaczy no, słuchajcie, moim zdaniem podcast to jest przede wszystkim ewolucja blogerów, prawda? czyli po prostu ktoś chce coś powiedzieć, chce coś wyrazić, nie chciałby o czymś opowiedzieć ciekawym i robi to w formie dźwiękowej. Poza tym ja preferuję podcasty tego typu jak właśnie nie tylko dla Orłów, czy właśnie tak jak Ty, czyli opowiadanie czegoś, czego nie przeczytasz w książce, nie przeczytasz w jakimś wiesz, przewodniku, y, wydanym przez jakąś taką głośną firmę wydawniczą, gdzie jest jakiś wyjazd, wiesz, nawet naokoło świata, wyjazd sponsorowany przez jakiś program pierwszy, czy jakiś wielki koncern, y, tylko my, znaczy my, no ja też, akurat ja jestem w tej My możemy pokazać światu, czy możemy pokazać ludziom, którzy tego słuchają życie, czy w Anglii, czy w Czechach, czy w Stanach Zjednoczonych jakie jest, powiedzmy, takie normalne. Bez fleszy, bez świateł, bez jakiejś tam, wiesz, bez wielkiej pompy, czyli tak jak żyją ludzie normalni. Takie jest moje zdanie o No ja się z tobą całkowicie zgadzam, a Robert co, to? Yy, tak, no jak najbardziej, to znaczy jest taka dziwna zależność, że bardzo dużo do powiedzenia mają wszelkie osoby, które żyją z, poza granicami Polski, a tych podcasterów w Polsce mamy raptem yy, kilku w porównaniu właśnie do, do tej całej Rzeszy, może tak nie do końca jest, ale, ale generalnie ci ci poważni podcasterzy bardzo często żyją na obczyźnie i yy, i oni chyba inaczej, my wszyscy inaczej postrzegamy ten świat i, i mówimy o tym, że, że jest tak, że jest inaczej niż tam w Polsce I, i chyba troszeczkę bardziej cieszymy się życiem, tak mi się wydaje. Ja też tak uważam i wiecie co, dla mnie było troszeczkę takim zdziwieniem, gdy właśnie wyjechałem do Anglii i zobaczyłem, że powiedzmy świat z pozycji powiedzmy Polaka, czyli to jest zachód, prawda? Nic więcej, ale moim zdaniem, pozycji Brytyjczyka, czy to jest, to nie jest tylko Europa, to również jest Afryka, to również są jakieś tam, nawet wyspy obce to są jakieś tam Australia, to jest inna część glo globu generalnie, moim zdaniem, jak wy uważacie? No jest to, jest to słuchaj, prawda, bo u mnie, na czym w Czechach akurat, w sprawa wyjazdu nad morzem. No wiadomo, jakie są otoczone morzem, czyli ani kropli, tutaj nawet jezior, jezior nie ma, są tylko sztuczne zbiorniki wodne. I z Polsce mieszkając wyjeżdżało się nad morze, no ja akurat nie musiałem, bo przy morzu mieszkałem, a tutaj no po prostu jadą ci Czesi, ale tu już nie jadą tak jak u nas na, na Bałtyk, tylko jadą po prostu do Chorwacji i, i tam spędzają czas, czyli po prostu każdy ma inne swoje preferencje, a jak mówisz o Brytyjczykach, no to rzeczywiście u nich, u nich Indie, u nich te inne rzeczy, przecież ich klejnot w koronie. Takie, takie klimaty. Każdy kraj po prostu ma swoje inne preferencje i to jest właśnie piękne w podcastingu, że każdy potrafi, znaczy ten podcaster z danego kraju, dajmy na to, potrafi w ten sposób przedstawić to w sposób przystępny, kawa na ławę. To jest, to jest piękne. Tak. Ja nie wiem, bo ja do tego teraz się włączyłem i nie wiem, czy już omawialiście wszystkie podcasty z tego tygodnia. Chciałem się odnieść do podnośnika, który opowiada o akcji policjantów. To już to było omawiane może? Podnośnik był w zeszłym tygodniu, ale bardzo chętnie wysłuchamy teraz. Co masz do powiedzenia? Powiedz. No moim zdaniem to jest rewelacja. Ja mam... No, to Znaczy tak, chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że generalnie każdy podcast jest cenny, ale dla mnie osobiście, ponieważ mam jakieś tam upodobania, jakieś preferencje, czy czymś się interesuje, coś, co jest dla mnie ważne, to uważam, że jedne, pod, jedne podnośniki, jeżeli się tak wyrażę, są dla mnie osobiście ciekawsze i jedne mnie. Ja sobie z, do archiwum wsadziłem podcast z Domu Starców, podcast właśnie jak opowiada właśnie podnośnik, jak opowiada matematyk, co się dzieje z systemem nauczania w Stanach Zjednoczonych. I właśnie na przykład ten podcast, który tu opowiada o tej akcji policji. No to jest, słuchajcie, moim zdaniem Steve Jobs to powinien ekstra iPhone'a dać temu chłopakowi, bo to jest super re reklama. To jest po pierwsze. A po drugie pokazuje, czy, bo my możemy, dla ludzi, którzy powiedzmy, nie wiem czy zobaczyliście taką rzecz. Że jeżeli jest film amerykański, to w większości, w 95% w każdym filmie amerykańskim występuje policja. Zawsze w tle albo tam w jakiejś tam drugiej roli występuje policja, czy jest jakaś interwencja, czy cokolwiek. I tutaj mogliśmy, powiedzmy, z życia wzięte. To był fakt autentyczny, to nie była jakaś tam kreacja, to nie była reżyserka, tylko to było to, co się dzieje na żywo. prawda? Także to, moim zdaniem podcast jest wyśmieni. To dwa słowa właśnie na temat tego podcastu. No powiedz może parę słów o sobie, bo mamy tylko tutaj twój nick, który też nam zresztą za wiele nie mówi. A iluminaci? A, no to ten nick jest ze starej mojej poczty. Ja generalnie tak nazywam się czy mieszkam w Newport, Pagnell w Wielki Betanico, Milton Keynes. Akurat teraz jestem na wakacjach w Polsce, dlatego miałem okazję, ponieważ pracuję w nocy, więc dlatego miałem okazję dopiero teraz się z Wami połączyć. Z Tobą troszeczkę korespondowałem. Ostatnio koresponduję z Filipem na Widzińskim. Próbuję jakoś to. Po prostu mam nagrany parę podcastów. On mi zasugerował, że ponieważ nagrywam to przez iPhone'a i przez Maca, jakość jest względna. Hmm. O, teraz na przykład. Jakoś jest względna. Yy, pod, krótka historia, więc tak. O podcast Podcasty się zaczęły. W większości jak, jak słuchacie różnych historii, to, yy, to to się zaczęło od tego, że ktoś nabył albo iPhone'a, albo komputer makroski, Zobaczył, że tam jest podcast, zaczął pisywać poli w podcast czy coś w tym stylu. Podcast to on na przykład i tak to się zaczęło. Moje pierwsze podcasty to były właśnie krącić Myszką i tam wasze spotkanie z Papą i paroma innymi ludźmi spotkanie właśnie w tym programie komputerowym krącić Myszką i tak zacząłem to śledzić, słuchać podcastów i, i postanowiłem, e, no to może. Jak zobaczyłem, że w iPhone jest taka funkcja i mówię, może ja też coś na nie. I tak to się zaczęło. Czyli, mhm. czyli jesteś, Jacku, bardzo świeżym by, słuchaczem podcastów, bo trącić myszką to raptem tam było, ile tam, z pół roku temu? E, a tak, gdzieś 8 miesięcy. Tak, tak, tak, tak. 8 miesięcy. No wiesz, no to sobie wyobraźcie, co ja musiałem zrobić, jak ja musiałem wszystkie y, zaległe podcasty podciągać, które były przez iTunesa, do, były dostępne. To ja miałem tam naprawdę, y, wyobraźcie sobie, że ktoś, kto teraz usłyszył o podcastach, no to ma drogę przez mękę, bo żeby być z wami na bieżąco i normalnie z wami rozmawiać, to musi sobie przesłuchać, a tych podcastów jest jak u Filipa ponad 300. Bo sobie wyobraźcie co człowieka, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset godzin słuchania, to sobie wyobraźcie co to się dzieje teraz już. Czysta perwersja po prostu. Ale ale powiem wam, powiem wam, że to troszeczkę Jacku tobie zazdroszę, bo jest dużo odcinków takich, do których chętnie bym sobie wrócił, a nie mogę sobie na to pozwolić, bo pojawiają się nowe i nowe odcinki yy, i coraz więcej jest autorów. To jest dobra sytuacja, to jest zdrowa sytuacja, że jest na rynku podcasterskim coraz większy wybór. Ale jednak sentymenty gdzieś tam pozostaje do tych pierwszych produkcji i do tego, do tego samego początku, przy którym ty teraz jesteś, jak sam powiedziałeś, nadrabiasz to wszystko. Tak, tak, tak, tak. I tutaj wiesz co, i tutaj ty możesz ze swojej perspektywy porównać sobie na przykład te podcasty, które były naprawdę już u zarania, od samego początku, gdy ja preferuję przede wszystkim podcasty podcasty takie podróżnicze, czyli po prostu gdzieś ktoś pojechał, właśnie między innymi taki podnośnika e, czy u Hochlandera, że gdzieś ktoś pojechał i coś opisuje co widzi, co ogląda po prostu. Wiesz, ja, tak jak jeszcze tylko do, dokończę swoją historię, mnie interesuje II wojna światowa i czasy właśnie tutaj XV wieku, czyli czasy tych dominatów, czyli zbuntowania się przeciwko tej hegemonii, którą miał kościół katolicki na no, w względzie ze względu tutaj y, nauki prawda, i tych wszystkich nowości, y, także y, tutaj po prostu no, no to, jest, y, to jest po prostu historia tworzona przez ludzi, której nie, nie przeczytasz w żadnej książce. Ja bym za to powiedział. To co wy tworzycie i to co robicie i mam nadzieję, że kiedyś przyszłości ja się znajdę. No powiedziałeś, że kilka podcastów już nagrałeś, więc y, czas na ich publikację. Tak, jest bardzo dobry. Mój podcast się będzie nazywał 1966, mamy 44 lata, kiedy Brytyjczycy zdobyli Puchar Świata a propos tego, co się dzieje teraz w mm. piłce dosznej. Niestety im słabo idzie piłka nożna, także e, mam nadzieję, że na pewno, mam nadzieję, że w tym miesiącu się, e, się ukaże. Natomiast ja mam dwa pytania takie, ponieważ opowiadacie, ponieważ ja mogę sobie na iPhonea ściągać tylko przez iTunesa lub to, co jest w iTunesie. Chciałem się zapytać, czy wy w jaki sposób przyglądacie się temu, bo na przykład szukałem retroradio i przez iTunesa nie mogę ściągnąć tego. Jest jeszcze parę innych podcastów, o których mówicie w podsumowaniach tygodniowych, ale nie mogę ich właśnie przez iTunesa znaleźć. Czy to jest jakiś problem techniczny? Czy to jest po prostu... Czy jest to do przeskoczenia? Czy to nie jest trudne? Sprawa jest, sprawa jest banalna, słuchaj, bo to, że ja na przykład, ja czy Robert, jesteśmy na iTunes, to jest dodatkowa opcja, którą mamy zaznaczona na naszej stronie i jest osobny RSS dla iTunes. Leci, a chłopaki z Retroradia, no po prostu prawdopodobnie tego nie mają. My nie jesteśmy makowcami, używamy, używamy pieców, pecetów i ściągamy właśnie za pomocą konkurencyjnego programu Zypod, się nazywa, darmowego zresztą. I u nas, u nas to wszystko działa, ten RSS y, inaczej, inaczej w ten sposób działa. U, u nas działają skrypty y, y, właśnie iTunes'owe oraz wszystkie inne RSS, Atom te inne. Okej, okay, no dobra. Bardzo się cieszę, że mogłem z Wami porozmawiać. Y Czasami y, na przykład Skwara teraz po się tam piecze gdzieś tam między zdrojek, on tak te troszeczkę teraz ostatnio nie opublikuje, ale też bardzo lubi jego podcasty, Co tam jeszcze chyba w zeszłym roku opowiadał o tych problemach, jakiś tam miał y, i lekarza, chyba, czy coś takiego. No w każdym razie bardzo się cieszę, że mogłem z Wami porozmawiać. Hmm, trzymam kciuki, mam nadzieję, że do tej Rady Siedmiu kiedyś tam dołączę. Martwię się, że nie ma podcastu u Nie wiecie, co możecie, co tam u nich słychać? E, chwila chwila, moment. Dodaję kolejnego dzwoniącego do naszej konferencji. E, Paweł tutaj się u nas pojawia. Halo Paweł. Cześć, dobry wieczór. Dobra, poczekaj Paweł, poczekaj. I teraz Jacku, y, odpowiadając na twoje y, pytanie. Znaczy, najpierw się stosunkuję do tego, y, jak sobie wyszukiwać te podcasty. Y, w iPhone'ie i w tym całym tam sklepie iPhone'owym, jaką się nazywa iTunes, y, to wygląda tak, że trzeba mieć zgłoszone podcasty, zarekomendowane. Jakoś dziwnie się je dodaje i to wcale nie jest takie proste. Y, I nikt tego też y, samemu na Ochotnika nie robi. Więc... Y, ja polecam korzystanie z naszego katalogu podcastów, którym nawet teraz się posiłkujemy. To jest podcastów.pl i tam można sobie czy to na stronie odsłuchać bezpośrednio, czy też nawet ściągnąć, czy przejść na stronę danego autora i stamtąd ściągnąć bezpośrednio podcasty. Możliwości jest bardzo, bardzo dużo. To jest tylko jedna, którą podałem, aby być na bieżąco razem z nami. Jak zaczniesz to Troszeczkę czytać na ten temat, a jest już troszeczkę materiałów, to na pewno znajdziesz dobre rozwiązanie samemu dla siebie, tak żeby nawet w Twoim odtwarzaczu, jakikolwiek by to nie było, odtwarzacz, czy telefon, czy komputer, czy nawet z komputera na telefon też można przekopiować, znajdziesz na pewno jakieś rozwiązanie dla siebie. Dziękuję bardzo. A teraz jeszcze pytałeś o, o inne podcasty. O topielicę tą Nie mam, nie mam żadnego, żadnej informacji od Adry, tak? Bo Adra chyba nagrywała herbatę tak, w Topielicę. Magda, a Magda, Adra, tak. I nie wiem, są wakacje, być może gdzieś tam uciekła, jest już parę miesięcy od czasu jej ostatniej publikacji. Może trzeba będzie zapukać do niej i zobaczyć co się u niej dzieje. Słuchamy Pawła teraz, tak? No proszę, Paweł. Dobry wieczór. Nie, na razie nie słuchamy Pawła, na razie Paweł słucha co inni mają do powiedzenia, bo widzę, że się ruch zrobił w interesie. No no co to? Właśnie, właśnie zwijamy się. <gry> Kurczę, no spóźniłem się. Ja się spodziewałem tego, że będziecie próbowali mnie wyrolować. Najpierw się nazywało, że nikt nie dzwoni, a potem jak ludzie zaczęli dzwonić, to nie, nie, teraz nie, później może. Słuchaj, mam, nie, nie. Mamy, mamy w czym wybierać, nie? Aha, rozumiem. I ja teraz spadłem na waszej liście trochę, trochę niżej. Tybiu już nie ma na naszej liście <głos> miałeś jedną szansę <głos> Okej, okay, i, i właśnie chciałem powiedzieć i niestety jej nie wykorzystałem Robert, te... <głos> ja się bardzo cieszę, że tutaj mamy coraz więcej dzwoniących i mam nadzieję, że ta tradycja zostanie podtrzymywana w podcastofonie i że ludzie będą się udzielali tak jak pierwsi my przyjęliśmy trzech dzwoniących pod rząd, można powiedzieć no nie, dobra, papa się nie liczy. <głos> No Dobrze, zawsze było świec. Tak samo jak na granicy polsko-czeskiej, prawda? Pamiętasz początki? A, tak, oczywiście. Ja dalej jestem na granicy. <grydy> Słuchaj, ja mam takie pytanie, ponieważ pamiętam nagrywałeś taką opowieść o tym, jak budowali pomnik ze Stalinami. Jeżeli, no, na pewno znasz historię po stosunków Pol Polaków i Czechów do siebie, czytałem taką książkę gorzka chwała takiego Amerykanina i tam. Nie do końca jakby została wyjaśniona... Ciekaw, raczej, ciekaw jestem tej historii, jak ona wygląda od strony Czechów. Pamiętasz, że w momencie, gdy skończyła się pierwsza wojna światowa, tam był problem tutaj Cieszyna i podziału tych ziem. I na początku Czesi zgodzili się, żeby tam te rejony koło księstwa Cieszyńskiego były polskie, natomiast później chyba Benesz, o ile... mogę Może, może to na nie być... Po... Dobrze mówisz, Benesz, Benesz. On wykręcił tam numer i w pewnym sensie jakby tak wyrolował Polaków, jeżeli chodzi o to. I myśmy mieli do nich jakieś takie animozje. Czy... E, już postaram się, postaram się jak najszybciej, bo historia bardzo, bardzo nudzi ludzi, więc wygląda to w ten sposób. Ty mówisz o I wojnie światowej, a e, widzisz, to jest bardzo mało znany element. Mało tego, mm, co się stało podczas II wojny światowej. Polacy za, y, skoczyli na czeskie zaolzie i też zabrali ten teren po prostu. No tak, tak, to, tak, to, tak to tak to, wyglądało. Mało tego, polecam, znaczy nie no, w oryginale tylko możesz kupić, jest to monografia jednostek y, obrony pogranicza czechosłowackiego, y, straż, czes, czeskiego jeszcze wtedy. Czas, y, straż obrany statu jest to, tak zwana Sośka i tam są bardzo pięknie opisane wielkie potyczki właśnie między Polakami, a Czechami. Coś, coś takiego fajnego. Może kiedyś jeszcze o tym nagram. A właśnie, wiesz, wiesz co, to najcenniejsze jest to, co powiedziałeś: ostatnie słowa, że coś może na ten temat nagrać. Bo pamiętacie, teraz się pojawił podcast y, Historia mojej emigracji i tam oni opowiadają, spotykają się z ludźmi i ludzie opowiadają ich osobiste przeżycia. Tego właśnie na przykład tych ostatnich jeżeli mówimy w tej momencie o II wojnie światowej historię tych ludzi, którzy musieli z jakichś tam przyczyn wyjechać z Polski, czyli powiedzmy nasze, mamy wspólne, że wyjechaliśmy z Polski, prawda? I później, jakie były przyczyny i co oni widzieli? Pamiętasz, ten pan, który opowiadał o tym właśnie między innymi o zamachu na Sikorskiego i on później tam wylądował tam w Kanadzie i jak mu się tam żyło i tak dalej. To jest moim zdaniem tak, tak. bardzo, bardzo cenne, to jest wspaniałe. Żywa historia, ja to tak nazywam. Tak. Tak. Tego nie przeczytasz w żadnej książce historycznej i nawet pan łoszeński przy swojej doskonałości nie jest w stanie tych wielu historii po prostu nam przytoczyć i opowiem. Paweł. Tak. Słuchamy Ciebie. No, no właśnie tak, pomyślałem sobie, skoro Robert już opowiada tutaj o tych historiach, to może od razu nagrać to wszystko i wrzucić nowy odcinek, bo się nie doczekamy na nowe 420 pewnie. Doczekasz się, stary kurcze. Posłuchaj No nie będę Ci tłumaczył, że jestem w trakcie przeprowadzki. Po prostu posłuchaj i wtedy tak W ogóle to ostatnio rzuciłem okiem na mapę i tak sobie pomyślałem, ten pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki, jest jakaś ściema, bo to jest rzut beretem od granicy, więc to tak, jakby ktoś z, z, z, ze, świecka, do, ze świecka do Frankfurtu się przeprowadził, wiesz, nad Odrą i, <laughs> i, i, i opowiadał, że teraz już jest w Niemczech, nie? Nie, no stary, słuchaj, przepraszam bardzo, jeżeli pójdziesz do sklepu i wyciągniesz, kurcze, na przykład złotówki, będziesz chciał zapłacić za bułki tymi złotówkami, to facetka na ciebie się spojrzy dziwnie i się spyta, czy jesteś idiota, czy Polak, Nie? Także tutaj się płaci w koronach. Co za tym idzie, jest to Republika Czeska. A znaczy, że ja zawsze drak... trzeba koronę zakładać, jak się płaci. Y, tak, tak. I to czeskie korony, bo na przykład nie norweskie, bo w norweskich już raz się nie przyjmują. Y, pamiętaj, pamiętaj też zawsze, że tutaj językiem urzędowym obowiązującym jest czeski. I to nie znaczy nawet, że ja jestem może 100 metrów od tej granicy i pławię się w rzece, która jest akurat 100 metrów za granicą a tam akurat nie jestem. Rzeczywiście, moi kochani, mieszkam jakieś 3,5 km od przejścia granicznego. Niedługo będę mieszkał 4 km 700 metrów, czyli przeprowadził bardziej bardziej na południe, będę bardziej czeski, jeżeli Pabłowi będzie to pasować, a jeżeli nie, to pojadę do wichoczeski kraj, czyli na południowe Trzechy. I, i tam koło Słowacji będę nadawał słowacki podcast, bo już jeszcze będę bardziej, a później będzie Italiano Unko, o nie, przepraszam bardzo, już troszkę brzydko powiedziałem, bo chciałem powiedzieć no, spiecie, no dobra, okej, okay, w porządku dziękuję ja myślę panowie, że jeżeli już nie mamy nic więcej do powiedzenia takiego stricte y, tematycznego, to powinniśmy zakończyć, bo ja mam coś do powiedzenia y, no do... to kończymy no, Znowu chcą mnie zwalić. No. Słuchaj, Paweł, jesteś pokrzywdzony, naprawdę. Ale to przez, przez geny czy przez e, los? A to już ten, możesz nam sam powiedzieć, jak to jest. Hey, słuchaj, powiem ci jedną rzecz. W czasie II wojny światowej taki wątek historyczny, drodzy słuchacze, była taka komenda A propos Twojego losu: torpedo o los! Ej, właśnie, tak, I tak jak I tak jak los nadał, tak, yy, tak wpłynęła. Tak Nie, jest, chciałem tak. spytać, czy, ten, czy, czy wspominaliście o samosi? W O samosi? Nie. No właśnie, samo się nic nie nagrała. Bo w tym tygodniu czwarty... się, tak, w tym tygodniu się nie ukazała. I to jest właśnie świństwo. I tak sobie pomyślałem, że, że chciałbym pojechać trochę prywatnie, bo Gosia była tak miła i wspominała coś o mnie w podcaście i pozdrawiała mnie, więc ja chciałem też się tutaj na falach eterycznych pozdrowić bardzo serdecznie. No na pewno bądź pewny, że to wytniemy, także spokojnie. <śmiech> jeszcze raz proszę. Tego, tego się właśnie spodziewałem. <śmiech> no, na pewno, że też żadne pozdrowienia nie przejdą przez. To. A poza tym wyobraź sobie, czy ktoś byłby na tyle pokręcony, żeby słuchać podcastu fonu, który trwa półtorej godziny. Przepraszam, godzinę i 35 minut już nagrywamy robę. No mówię no, półtorej godziny. Aha, no fakt, rzeczywiście. Tak? No ja który? na pewno tylko... słuchał. Chciałem tylko na, na zakończenie od, no, odnośnie podcastu, to chciałem wszystkich podcasterów przeprosić że nie piszę komentarzy, a jest to, pamiętam jak 420 opowiadał o tym, że wydawał mu w, w tym momencie, że to nie mam sensu, bo nikt mu tam nic nie pisze. Słuchaj, ja pracuję w nocy i mam taką możliwość, że mam słuchawki na uszach i lecę po kolei wszystkie podcasty i z każdego tygodnia przelatuję co najmniej te podstawowe 7 podcastów i wszystkie mi się podobają i wszystkie słucham i się uśmiecham, jak je słucham i opowiadam moim znajomym o podcastach, ale bardzo przepraszam, nie piszę komentarzy. Także ze swojej strony dam taki apel, jeżeli podcaster nagrywa podcast i już jest tam któryś z rzędu i ma taki jakiś tam odnośnik, czy wie, że one są pobierane, czy one są odsługiwane, czy są jakieś wejścia na ich strony, to niech wie o tym, że one są słuchane. Nie, jeżeli ktoś nie napisał nic, to nie znaczy, że nie jest słuchany. Znaczy tutaj się widzisz, nie, to jest prawda. Wiesz co, ja powoli tak dochodzę do wniosku. Pod, komentarz jest ważny. Komentarz podcastera jest mniej ważny niż komentarz nie podcastera, który cię skomentował. A ogólnie właśnie dochodzę po 250. odcinku polskiego Detroit, że ta siła jednak jest tych słuchaczy polskich, a tak a jeszcze można robić innych podcasterów w, w bambuko. Ja na przykład po, podcasty castinga ściągam na potęgę, a później je kasuję i on myśli, że ma słuchalność, nie? Ale to wiesz co, w takim razie wykazujesz się niesamowitą inteligencją opowiadać o treści tego, co się w odcinku, którego nie słuchałeś, ukazało. Nie, no słuchaj, no zawsze jak kasuję, to coś słyszę, nie? A to masz fajny kasownik telepatycznie się wciąga, czyta w swoich myślach. Nie, było on to na taśmę i jak się z taśmy kasuje, to trzeba niestety całą przelecieć. No dokładnie, bo jeszcze na ZK 140T teraz i teraz informacja dla chłopatków z Retroradia. Panowie, macie nagrany kuźwa, jeden odcinek jeszcze Retrasów. I puśćcie to, puśćcie już, kurde, to ja też sobie nagram na te swoje szkulowe ZK 140T firmę KASP. Unii teraz zresztą to było chyba a co, oni kiszą, kiszą ten odcinek gdzieś? Trzymają w piwnicy? No, kiszą dziady po prostu, kurczę, siedzą, piją to piwo, wiesz, jakieś <śmiech> dziwne. Nie, nie wiem, czy to w ogóle piwem da się nazwać, bo takim się Google gu, gu, Inest czy coś, ten od tej Księgi Rekordów. No, miał no tak taki jest za, zaburdzony w ogóle, brązowy, jakieś żadne tam piwo. A ja chłopaków poznałem osobiście, kilka razy się z nimi widziałem. Zdradzili mi to, że nagrali wszystkie odcinki w ciągu trzech dni, siedzieli i nagrywali jeden po drugim, a teraz tylko puszczają, kiedy chcą, pojedynczo. A tak w, to, a tak w ogóle to chciałem zdementować, bo... Retroradio to nie jest Adam Jarek, tylko po prostu to jest jeden, ma na imię Iwona i on, ona zmienia głos. Nie? Oni w ogóle nie istnieją, są wymyślani, a mają wspólną żonę, ma na imię Beata, bo ta jest to od siedmiu chłopców za Ale a propos, a propos, właśnie zmiany głosu, jak jest nas już tutaj czwórka, to ja mam do Was pytanie: czy ktokolwiek z Was wie, kto jest autorem? podcastu Szalona Rzeczywistość i generalnie chodzi mi o osobę, która manipuluje swoją barwą głosu. co można wygrać? No, ten, jakieś inne pytanie poproszę. <śmiech> a co jest do wygrania? <śmiech> nic nie słyszę. Same zakłócenia są normalnie. Rzuć <śmiech> tego od co? Czy można coś wygrać? Ty też, robisz? A... nic nie słyszysz? a w pysk dostać chcesz w pysk? No to ja nie wiem, kto nagrywa. <grywa> ja od razu powiem, ja też nie wiem. A ja wiem. wiem. Znaczy wiem tyle, że autor ma inne imię niż jego nick. Pan Antoni to wcale nie jest pan Antoni. ale. A ja wiem. Tak? Ale nie, poważnie mówisz? Poważnie mówię. Znaczy domyślam się bynajmniej. Spójrzcie e, no tak. sobie, wejdźcie sobie na stronę Szalonej Rzeczywistości, zobaczcie, jak jest tam jest imię w, tej, w adresie HTML się rozwinie. I zwróćcie uwagę na to, kto ostatnio dzwonił do podcastofonu, jak miał na imię. A później, a później sobie pomyślcie, w jaki sposób tworzą się teorie wskazowe, właśnie w ten sposób. Mm, no dobra, czyli już mamy, mamy coś do przemyślenia. Słuchajcie, panowie, ja myślę, że czas zakończyć, bo my sobie możemy dyskutować e, tak w nieskończoność, a jednak... Dobra, nie, ja... się, można by mu się kiedyś piwo skończyć. No się... Robert, ty, będzie jakieś spotkanie na jesień? Czy e, e, podcasterów? Właśnie, Jacku, my musieliśmy się spotkać, ale jakoś to wszystko się troszeczkę roz, rozpłynęło i tam zgubiliśmy kontakt, zanim e, to spotkanie w Canterbury doszło do skutku. Mhm. Słyszałeś, że, słyszałeś o tym, że Filip chciał pojechać tutaj do Daxford na w sierpniu, nie wiem, czy to jest połowa sierpnia, czy koniec sierpnia na słyszeliście na pewno o tym muzeum Daxford lotnictwa? Tak, tak, na pokazy lotnicze. Zresztą my byliśmy, jak zerkniesz sobie do mnie, do y, podcastu Próba Mikrofonu, y, tam są trzy relacje z Daxford. Y, ze... ja, ja tego podcastu nie słucham. W, każdy, w każdym razie tak. Spotkaliśmy się i faktycznie Filip mówił, że w tym roku też chciałby się tam zjawić, bo Arek zapowiedział wizytę w Daxford. No mnie tam nie będzie. Czy Filip się pojawi? No nie wiadomo. Tak samo się zapowiadał, że będzie tutaj w Canterbury. Też, też się nie pojawił, więc no, są różne czynniki, które mogą o tym zadecydować i, i to, się, to się okaże. Nic mi nie wiadomo na temat tego, czy kupił bilety, czy nie na samolot. A jak ktośkolwiek może się tam wybrać. Jacku, jak ty możesz tam pojechać, spotkać się z retrobraćmi i, i po prostu tam pobyć, to bardzo polecam, bo to jest coś niesamowitego. Tak, retrobracia są w ogóle niesamowici, to masz rację. Ja, ja chciałem powiedzieć, że jeszcze we wrześniu będzie planowane spotkanie prawdopodobnie u Papy Kafy w Bieszczadach, gdzieś tam w tych, tych, tych dziwnych zakątkach i też nie wiem, czy będę Yy, tam nie. nie, nie, tam nie ma internetu, tam wszystko się rzekom spławia. Frisacy są od tego. Aha, czyli oddajemy się naturze, tak? W naturze będziemy się oddawać za drobne przysługi i ten, i za piło. Także fajna, fajna, fajna wizja, tylko nie wiem, czy akurat tam będę, czy czasem nie będę akurat w Budapeszcie. No dobrze, to ja już yy, skłaniam się yy, i dziękuję serdecznie. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że spod... usłyszymy się na pewno jeszcze w przyszłości. A, mam ja, gdzieś... a ja czekam na podcast o iluminacjach. Dobrze. Opiecuję, że będzie taki też jeden z odcienek. Na pewno będzie o tragedii w bo to jest taki mój mocny punkt, który mnóstwo Ja tylko tak już dwa słowa na sam koniec dosłownie. Ja się uczyłem, że to była po prostu katastrofa, a po przeczytaniu książki katastrofa i na stwierdziłem, że to jednak był zamach, a nie katastrofa. I jeszcze, wiesz to macie rację, że historia jest nudna dla młodych ludzi, ale jak ją się opowiada w takich, daj, dodajesz ją do jakiejś historii i dajesz ją w niewielkich dawkach, to jednak dla młodych ludzi, młodym ludziom to zapada w głowie i oni są zdziwieni. A to tak? Rzeczywiście to tak było? Ja słyszałem to było inaczej. Także... Dokładnie. My, no? My możemy mało cegielki do tego e, dorzucić po prostu. Podcast. Tak, evet. ale trzeba, trzeba także, Jacku, pamiętać jedną rzecz. Zwycięzcy piszą historię. Tak, ale prawda jest tylko jedna zawsze. I szczęśliwie właśnie, że ta prawda czasami wypływa na wierzch. Yy, a jeszcze mam jedno pytanie. Jacek, czy ty, bo wiesz co, ja ci powiem tak. Iluminaci to yy, no, kojarzą się jakby nie było negatywnie. Strasznie negatywnie. Dlaczego sobie taki innik wybrałeś? Yy, a ja uważam, że wręcz przeciwnie, że to nie jest negatywne. To było, yy, to było stowarzyszenie ludzi, którzy yy, zbuntowali się przede wszystkim yy, na tą ceremonię kościoła, która wtedy była. Jak w Istonie. Oni tam może mieli tam przez niektórych uważamy że i te złe swoje strony, ale generalnie mi się spodobało sobie, że oni się zbuntowali przeciwko temu wszystkiemu, z wyborowi, który tam był i w tych czasach, prawda? I z tym wszystkim. Bo oni, oni byli równo roz, związani z Leonardo Da Vinci I, i z jego to jego malonkami, jego projektami różnych wiesz, tych rzeczy na ówczesne czasy na XV wiek. Yy, akwalu, yy, nurkowanie, to, czy projekt yy, latania, to jest w ogóle coś nie do wyobrażenia dla tamtych ludzi, którzy w tamtych czasach żyli. Yy, ale to, dobra, to, to są. Sam... świadczenie. Ale to są, dobre, to są zamierzchłe czasy. Natomiast czasy współczesne mówią troszeczkę y, y, bardziej ciekawe rzeczy na temat iluminatów ogólnie i na temat tego, co się dzieje aktualnie. I wiesz, na pewno trzeba jest coś takiego jak Nowy Porządek Świata i tego typu y, sprawy. Dosyć głośna jest y, gra iluminatów z 95 roku, która y, prezentuje karty y, z widocznymi, y, naprawdę... Rzeczami, które wydarzyły się później na przykład dwie wieże, w które są zniszczone. No, nie, różne rzeczy, ale... Nie, nie, ja, ja pozostaję, wiesz co, ja, ja pozostanę przy iluminatach z tamtego, z XV wieku, i tamtych, tamtych historii. Odcinam się grubą kreską od tych, którzy tutaj to yy, wypatrzają prostu bo właśnie, właśnie wiesz, no mi się kojarzy iluminaci, jeżeli spojrzę na całość, to średniowiecze to jest tylko malutki, malutki fragmencik czegoś, co jest za naszymi plecami ciągnięte do tej pory i naprawdę kiedyś myślałem nawet żeby zrobić podcast na ten temat teorie spiskowe dla niektórych mogą się śmiać, ale one się sprawdzają i przykład tego był w tej świńskiej grypie, ptaszej grypie też zresztą. I, I dużo jest rzeczy takich, które się po prostu potwierdzają. Także to nie są teorie spiskowe, to są fakty. Ale słuchaj, jak jesteś w Wielkiej Brytanii, to widzisz, że jest bardzo dużo masonów, prawda? I różnych pubów, się autobusów i różnych takich organizacji ludzi, którzy się szczytą, że są masonami i tak dalej, prawda? Natomiast my mamy z Polski wyciągnięte takie, że o masoni to, to jest tam, że do komuna, czy coś innego, że to są ci dziwni ludzie. Ale jak spojrzysz tam ich założenia jakieś tam, to, to tak nie do końca było. Oni tam przesorowali ludzi, którzy tam y, podczas coś tam mają, prawda? A tego ja nie powiedziałem, że to są głupie osoby, tylko chodzi mi o to, co się dzieje teraz i do jakiego punktu oni zmierzają. A zdecydowanie jestem przeciwny nowemu porządkowi świata. Y, New World Order. I y, y, to jest coś, y, czemu się będę przeciwstawiał, jeżeli tylko będę mógł. Ale. Y, Masz rację, dlatego y, dużą y, to dań, dobrą rzecz robi y, y, kontestacja i uważam, że wolność y, wyboru i y, y, możliwość y, dokonania jakiegoś wolnego wyboru przez każdego z nas to jest y, ważna rzecz, żebyśmy nie byli sterowani, bo zauważyć, że na przykład Polacy mają coś takiego, że Zawsze lubią poszukać drugiego dna. Czasami to się opłaca, a czasami nie. A Brytyjczycy, czy powiedzmy Niemcy z tymi formułami, design, czy Brytyjczycy, że jeżeli premier coś tam powiedział, to widocznie tak jest. My mamy zawsze tak, a może nie do końca on powiedział yy, prawdę, albo może powiedział to, co, yy, żebyśmy słyszeli, co on chce, a nie jak jest prawda. Czy nie uważasz? No zgadza się, zgadza się. Znaczy im bardziej e, kraj jest e, bogaty, im ludzie mają więcej pieniędzy, tym e, społeczeństwo jest głupsze. Tak, To jest moje zdanie osobiste. O, szkoda. Do czego Polska dąży? Zielona wyspa na mapie Europy. No wiesz, z punktu widzenia nas na obczyźnie my widzimy co się w Polsce dzieje i te polskie media przekazują, e, tak jak już Robert wcześniej zaznaczył, no... E, że, że historie piszą zwycięzcy. Yy, historie w Polsce piszą media i media są kierowane przez tych, którzy mają najwięcej pieniędzy, którzy wiedzą co chcą powiedzieć, ale niestety w Polsce nadal ludzie tego nie, wie, nie wiedzą. Oni, oni ślepo brną w telewizję, w debaty, teraz są te wybory polityczne, wydaje im się, yy, że mogą coś zmienić, że oni muszą pójść, zagłosować, że to będzie miało jakiś dobry skutek i tak dalej. No, ja to widzę wszystko z perspektywy czasu, tego co się wydarzyło od lat 90. Ja to widzę zupełnie inaczej i e, nie masz, nie masz. No. To wiesz co, to jest tak samo jak ktoś, y, y, jesteś w galerii obrazów. To każdy znawca powie że obrazu nie ogląda się z bliska. I my, ludzie, którzy patrzą na Polskę z daleka, mają, patrzą na nią z innej perspektywy. Nie tylko przez to, że są z daleka, ale patrzą z tej perspektywy, jak w innych krajach inni ludzie żyją, wiesz, niestety. No właśnie, no właśnie. Może przydałoby się coś takiego zacząć nagrywać, może się znajdzie ktoś, ktoś ze słuchaczy, który ma wiedzę na ten temat i chciałby się nią z nami podzielić, więc ja niniejszym zamykam podcastofon, naprawdę już teraz, my sobie <grym> możemy podyskutować. Zrobię tam, nie wiem, być może wcześniej jakieś, jakąś wstawkę w podcastofonie, powiem, że to już koniec, bo później będzie kolejna godzina naszej dyskusji ze słuchaczami, żeby było wiadomo, że, że to już koniec będzie tak, że po prostu zostawi was 5 sekund i resztę wezmienię. Nie, nie, nie. Ja sobie tak myślę, że tym razem to będzie naprawdę bardzo długi odcinek i będzie bardzo malutko cięcia i nawet nie będzie chila na końcu. No bo cały odcinek jest jak Benny Hill tak, cały odcinek jest właśnie w taki sposób a myślę, że jest to odcinek warty uwagi i, i, i wszystkim się spodoba także żegnam się z wami słuchacze drodzy, mówi do was Robert Kessling z próby mikrofonu i teraz drugi Robert oddajcie so, głos. I Robert, Robert Kessling z próbą mikrofonu tylko cześć żegna się z wami Jacek zagorzały słuchacz cześć i powodzenia Paweł? Paweł o. powiedział. O, Paweł napisał, że coś mi siadło. Paweł napisał coś mi siadło. Yy, także. Osa, szwagier szuflą zabił. Także żegna... Na, Żegnamy Was również w imieniu Pawła i. Yy, o, cicho dzwoni. Już się dodaje Paweł. Robert, ja mam nadzieję, że, jak, że następny, to już będzie taka big, big konferencja, że, mo, że może inni słuchacze odważą się i zadzwonią i powiedzą przynajmniej dwa słowa pocieszenia. Miejmy, i... miejmy nadzieję, no w tym momencie dzisiaj was dwóch, słuchaj, no to jest piękna sprawa, dwóch niepodcasterów. Tak. Dwóch niepodcasterów i był jeszcze papa przez moment. Ale papa mówię się nie liczy, nie? <śmiech> papa patrzy na nas z góry. <śmiech> Pa, pa, tak. Paweł jest jesteś? O, Paweł nas nadal nie słyszy chyba. Albo... Nie, Paweł, Paweł nas słyszy, tylko że Paweł za zaniemógł. Mówię, no, że szwagier szwagierzu naszych słyszy. Się zabił. No. Tak, pisze, pisze Paweł. Także może nas słyszy. Może językiem migowym będzie jechał. Migiem, facet, migiem. Aha, po tak prostu w jedną stronę idzie tylko transmisja, Paweł napisał. A Filip się przygotowuje chyba do jutrzejszego dnia, on że tam udział w tej komisji chyba, tak? Jesteś może, Robert? Raz, dwa, trzy. Jesteś o. teraz, Paweł? Wow, super. Nie, nie, nic, nic o tym nie wiem. Paweł, ten, co ci się stało? Wtyczka ci w, w, wyszła? od to... Nie, nie wiem, no właśnie wyciągnąłem wszystko z komputera, wsadziłem jeszcze raz i, i zaczęło działać. Znaczy wszystko w ogóle? Płytę główną, takie rzeczy? Tak, tak oczywiście, no zawsze tak robię. <słuch> Jak mi siada, nie, no, Paweł, Paweł, żegnamy się. Powiedz parę słów na pożegnanie. Nie, nie ojca. <głosy <głosy <głosy bo, mówię chyba. parę słów. To może ja teraz powiem parę słów do mikrofonu. Dobra, to tak. słuchajcie Wrócimy za 20 minut, zostawmy go na antenie. No dzięki e, Żegnam się bardzo serdecznie ze słuchaczami Życzę dobrej nocy, do usłyszenia Pa Prowadzący prowadzącymi się chami już nie pożegnasz, tak? Eee, po cholerę Prowadzący no tak. są już nie no wychowani, więc po co się będę żegnał? Jeden tylko za... jest źle wychowany Wzorem Martina, Wzorem Martina Lechowicza życzę ci Kiwnery <laughs> Przepraszam, rzeczywiście tylko jeden jest Martin Takie. Lechowicz jest bardzo płodny ale on nie ma dzisiaj jeszcze. Nie, nie ma niestety. No bo on na innym, na innym y, polu, że tak powiem. Na innym gruncie na się nie składam. Y, t, można by tak właśnie... Tak, tak. On tam y, po, y, po tym y, kampie, jakimś tam y, spotkaniu tych y, kontestatorów to może jest zmęczony albo za, zapracowany. Dobra, nie, zrobił zrobił kolejny odcinek. Yy, completely Unprofessional się ukazał. Dzisiaj został wydany. Także Martin zaczyna. Dzisiaj, dzisiaj to jeszcze nie zdążyłem osiągnąć. To przepraszam, jestem w nim do no, tak, Taki jest właśnie tych, los tych ludzi, którzy yy, w nocy dopiero odsłuchują podcastów. Zawsze są o 12 godzin. też <śmiech> już Upośledzeni. <śmiech> No i proszę bardzo, i, i, I co to jest? Jeden słuchacz dobrze wychowany, jeden prowadzący dobrze wychowany, a tutaj jeden słuchacz i prowadzący chamy normalnie. Paweł, żeby było 50-50, do... no, porówno, żeby no. się rozkładało. Tulej, Tulej, to jest, się musisz mi tłumaczyć, wiem co znaczy 50, że to jest 40, nie? No, my ludzie zagraniczni znamy języki, prawda? No ludzie okay. tak zagraniczni, a ja, okazało się, że ja w Polsce mieszkam. Więc kochane tak słuchacze, tak, tak. dziękuję serdecznie, ponieważ mi na y, pulpicie wyświetliła się przekreślona bateryjka. Więc tą przekreśloną bateryjką żegnam się z Wami i do usłyszenia w najbliższej 10 lat. I zapraszamy do kolejnego podcastofonu, być może krótszego. Słuchajcie polskich podcastów, jakby powiedział Papa, kiedy mówił Maciek, czyńcie dobro, pładcie podatki i starajcie się żyć uczciwie, a także nie przekraczajcie przejazdów kolejowych z prędkością większą niż 60 km na godzinę. Tym jest z tym spodem, tymi bo... Ostatnie słowo dla Roberta. No ja już ten, ja już powiedziałem swoje ostatnie słowo, tego już co teraz jest już nie będzie raczej. No to fajnie, to super. No dobra, panie, to co tam słychać? Teraz pomówmy otwarcie, tak? Tak, otwarte umysły, otwarty światopogląd. E, ja muszę się stop wcisnąć, moment. Pieprzyć stop. Tak jest. Okay, bo ja mam podsłuch, kurde, na jednym uchu tylko. Teraz mam już na dwóch. Z wiekiem to tak jest, że później przykład na jednym ma się podsłuch. No to no to mówisz, coś Paweł, czy ty, ty zbierasz i jesz, czy tylko zbierasz? Ale co, znaczki? Nie, znaczki? No, nie, nie, nie, no te ostrygi. Eee, przepraszam, nie ostrygi. Co tam? No coś, co z ziemi. Szmaragdy, szmaragdy. Tak, szmaragdy zbierasz i jesz, czy tylko zbierasz? No więc nie jem z założenia i nie zbieram y, też z założenia. Czyli wykładasz po prostu była taka zmyła. <laughs> A to inny, to, to nie ja wymyśliłem? No tak, jedyna jedyna tak, rzecz, tak, która nie, się tak zgadzała, tak. Prze, przepraszam, dwa tygodnie temu, jak y, pierwszy raz miałem okazję zagościć na łamach, jedyna rzecz, jaka była prawdziwa, to to, że Paweł jest przystojnym, wysokim brunetem. Nic takiego nie, nie A cała reszta to była ściema. Ktoś to opowiedział. Pięknie. Nie pamiętam, to papa musiał po pijaku coś na, na sklecić. No, ja odsłuchałem specjalnie i. a się zdziwiłem. Dobre, dograłeś sobie coś po prostu. <laughs> jest nie... a, czy... słuchajcie, tak słamy. Czy Illuminaci66 to jakiś nowy podcast się szykuje? Albo może już jest? Nie, jeszcze, niestety jeszcze go nie ma. Szykuje się, tak. Szykuje Aha. się. Hmm, tam wyjaśniam dlaczego, gdzie, to znaczy on nie będzie tak nazywał, będzie się nazywał 19, jeżeli to już jest nie nagrywane, to już mogę powiedzieć, podcast się będzie nazywał 1966, będę opowiadał o współczesności, będę robił takie podcasty podróżnicze, niedawno byliśmy we Włoszech, hmm. A teraz jesteśmy w Polsce. Będę opowiadał troszeczkę o historii. Na przykład, moim konikiem jest Druga wojna światowa i właśnie XV wiek, czasy jakby takich zawirowań związanych z całunem turyńskim i z tamtymi wszystkimi, wiesz, krzyżowymi wyprawami. O, i tak to będzie wyglądało. No i to, co słuchać w Newport Partner czyli w Middle England. Czyli wszystkie podejrzane sprawy. No tak, tak, tak, tak. Z tej z perspektywy wyjaśniam między innymi, dlaczego 1966, bo tak wiesz, bo tak jak tutaj mówiłem do Roberta, właśnie Kamasza, że pierwszy podcast to był 420 i, i ja postanowiłem, że no jest to jakaś odskocznia. Mamy podcasty bez nazwy, prawda, mamy Filipa z, nie tylko dla Orłów i tam... I takie inne, więc może niech będzie oprócz 420, będzie jakiś jeszcze jeden numeryczny podcast. Tak sobie to, tak, <grym> tak sobie to wyobrażam. No. Będzie łatwo znaleźć, przynajmniej jak się ma dużo podcastów za, za, za a, no. no. a, a propos tego jak mówiłeś o samości, to też no nie zdążyłem tego powiedzieć tam na wizji, ale to też są fajnie, tak, ona też fajnie tak opowiada i. I opowiada właśnie o, ty, o tej innej stronie Niemiec i to, co ją tam spotyka, i to, co się tam dzieje. I to jest tak, jak wcześniej właśnie mówiłem, że o takich rzeczach się nie dowiesz w żadnej książce ani przewodniku. I to jest bardzo fajne, moim zdaniem. Słuchałeś ostatniego podcastofonu? Yy, tak. No, tam ktoś, kto zadzwonił. Sorry, pan, ale bateria mi nie wytrzymała. Mówiłem, że mam przekroczenie. <śmiech> <śmiech> Witamy ze światów. No właśnie, e, słuchacz fajnie dowalił Samosi, nie? E, słuchaj, może ona się wiesz, poddała tej głodówce zdrowotnej i teraz nie, nie I nie ma siły nagrywać. Ale to akurat Omani, to, to druga dziewczyna. Nie, ale to słuchacz to... powiedział, słuchacz powiedział tak, no słucham wszystkiego, no nawet Samosi słucham, więc to już o czymś świadczy. Tak. Ale to ten, było trochę no, poniżej pasa bym powiedział no może to było takie niefortunne yy, ale ten, ja, ja powiem że Samosia ma dosyć duże wzięcie i ma dużą liczbę słuchaczy a taka a propos wzięcia yy, ile jest ściągnąć podcastofonu tak bira ze sufit Ej, 4. Dzisiaj, 4. <głos> <się będą 4. głos> Dzisiaj nie no pięć będzie przecież ja też ściągnę Papa, co robisz? Ciągniesz? Jacek, Paweł, papa, czy i ja? To już jest pięć. Ja namówię sąsiadkę. O no, sześć. Dlaczego, papa? No bo papa dzwonił do nas. Ja znam kilku Aha. Czechów, co mówią po, po, po polsku na przykład: takie coś. Kurwa mać. No. E, dobra, ale odpowiadając na pytanie, e, to jest sprawa taka, której nie da się bardzo dokładnie określić, bo jest bardzo dużo inteligentnych botów, które e, imitują ściągnięcia, nawet robią ściągnięcia. Większość z tego udaje się wychwycić i, i mamy informację, że to są boty, że to są automaty i tak dalej. Ale ja sobie, jak tak przeanalizowałem niektóre numery IP, bo czasami to robię i wiadomo, że jak z Chin jest sto ile ściągnięć, no to bez przesady, tym bardziej, że te ściągnięcia się powtarzają przez tydzień, dzień w dzień, po kilka razy dziennie, no to wiadomo, że to jest automat. Polonia chińska. <śmiech> no, bardzo, bardzo, bardzo liczna. W DITO jest szczególnie. <śmiech> no, ale... Odpowiadając tak w skrócie jest około y, pomiędzy 70 a 200 y, słuchaczy podcastów. To, to jest, spory, to jest, rozrzut. To jest liczb, spory rozrzut, ale to jest liczba słuchaczy y, takich aktywnych, którzy regularnie słuchają. Ale to mówisz, że tak między 70 a 200, że jest w jednym tygodniu tak, w drugim tygodniu tak? Czy po prostu szacujesz, że, że co tydzień jest między 70 a 200, tylko po prostu nie możesz dokładnie powiedzieć ile? Co tydzień jest taka liczba, której nie potrafię Aha. dokładnie określić. Hmm. No no, bo Chinole ciągną. No nie tylko. Chiny, Rosja i Ameryka. I Wenezuela. Mm, nie miałem jeszcze takiego przypadku Nie, bo myślałem, że oni na seriale po, Później to jakoś przerabiają e, A to że na, na pewno dzisiejszy odcinek Na serial by się nie dawał Brzydula, tak? E, no nie, no, serial taki, który będzie trwał Parę godzin ja, Przy którym może sobie Zjeść się, siadanie, obiad i kolację no, jakżeż to praktycznie A później ja jeszcze no... zasnąć? Osta no, do snu też coś trzeba mieć. A myślę, że yy, nikogo nie obraża Podcast tofą doskonale się do tego nadaje. Nie, no, 420 jest rewelacyjny. Do zasypiania? Tak, tak. Ale on jest na linii, więc uważaj. Nie, no, Robert mi też już dopiekł kilka razy dzisiaj, więc ja muszę się odgryźć. A, a niestety się nie nagrywa, co? No, on się nie nagrywa, niestety, a Robert zamilkł. Nie, nie, Dobry. ja właśnie chcę znaleźć ten y, odcinek. Szuka otwieracza. Nie, hmm. ja mam już otwarty. Szuka wątku. A ja może do, może do Jacka teraz jeszcze. Jak sprawy techniczne? Jak ty, czy, czy ty sobie tam ze wszystkim jakoś poradziłeś, znalazłeś serwer i, i te inne sprawy? Bo ja wiem, że nagranie to jest najmniejszy problem, bo można włączyć przycisk czerwony i nagranie już jest i to wszystko. Natomiast cały problem jest na początku szczególnie z umieszczaniem plików w sieci i z tą całą publikacją. Jacek, jak tak? To, to jest właśnie pytanie poniżej pasa. Masz rację. Dla, mnie, wydawało, dla mnie, mnie się wydawało, że nagrać to jest największy problem. Okazuje się, że nie masz rację. 100%. Najłatwiej no, nagrać, a jeszcze yy, nie zawsze się udaje coś yy, fajnego i mądrego czy to nagrać. Ponieważ ja jestem człowiekiem, który pamięta, że kiedy któregoś poranka nie było teleranka, to dla mnie te sprawy komputerowe nie są takie proste. Filip pomógł mi opanować po części audacity, więc już mam to archiwizowane, mam to przerobione na mp3. Teraz jest tylko problem, żeby to jakoś tam pozapisywać w tym, co tu powiedziałeś, jakiś tam httm, ukośnij.ik kropka, kropka, kreseczki i później to wrzucić, żeby to gdzieś było na jakimś serwerze, żeby ktoś to mógł y, sobie ściągnąć czy odsyłać. Z tym mam jeszcze kłopot, mam nadzieję, że w tym tygodniu to się uda jakoś zrobić. Bo wiesz, no my zaczynaliśmy, zarówno jeden Robert, jak i ja, yy, zaczynaliśmy od takiego serwisu, który się nazywa mypodcast.com. Tak dobrze mówię Robert? Dobrze mypodcast.com i to nie jest żaden rewelacyjny podcast, natomiast ma on naprawdę super, super zaletę. Tam nie potrzeba mieć żadnej wiedzy na temat czegokolwiek. Po prostu się umieszcza odcinek i wpisuje się to, co się chce wpisać. I na sam początek to jest bardzo dobre rozwiązanie. Później są serwisy takie, jak jakieś ojejka, teraz mi wleciało z głowy, te, te, te blogowe takie, gdzie można Podcasty umieszczać, niektórzy z nich korzystają. Od Google'a. No już jest tych rozwiązań troszeczkę więcej, tylko ja, ja teraz nie pamiętam nazw, a dopiero na samym końcu są te indywidualne rozwiązania takie, gdzie się samemu kupuje własną domenę, podpina się ją pod jakiś tam serwer i robi się tą całą sprawę. To też nie jest bardzo skomplikowane, ale do tego trzeba dojrzeć i trzeba o tym poczytać, jeżeli się tego nigdy wcześniej nie robiło. Ja siedziałem, ja siedziałem na mypodcast.com przez dobre pół roku. Robert, ty ile? Ja siedziałem ponad 8 miesięcy. I, I przez ten czas można naprawdę sobie poczytać, jak założyć własną stronę. Jakie znaleźć rozwiązanie, które będzie nam odpowiadało całkowicie. Więc jakbyś, jakbyś Jacku, miał tam problemy, to zacznij od serwisu mypodcast.com. A w razie czego, Jacek, słuchaj, jeszcze jedna rzecz jest. Jest bardzo fajna strona, która nazywa się poznajpodcasting.pl i tam są w formie wideoinstruktorzy filmiki robione przez Rafała Koszele i Łukasza Lubińskiego. To jest projekt troszeczkę porzucony w tym momencie, ale sam początek, wszystko jest. Ja właśnie dzięki temu opanowałem, jak wrzucić na serwer plik. na, Boże, na co ja wrzucałem na początku, robę. Yy, nie wiem. Ja teraz <śmiech> jestem przemka Siemiona, słuchaj, ale przy, wcześniej kurczę ten, Boże, dał do włoży. No to to, co się wrzuca też pod, yy. pod on, czasami, te, te temporary, co były wrzucane. Yy. No dobra, chyba no wiem, że... o co się chodzi, zaraz powiem. Na Archiw tak? Archiw.org, do, dokładnie, na archiw.org i, i tam y, po prostu jest wszystko wyłuszczone jak krowie na rowie, po prostu. Ja dzięki temu to skumałem, bo tak to też byłem troszeczkę do tyłu. No moje tak. pliki też są umieszczane do tej pory. Ja, ja korzystam z archiw.org właśnie. A tych, tych pięciu odcinków to nie ma problemu. Słuchaj, to... O czym ty mówisz? No bo się chwali, że do tej pory wrzuca swoje odcinki na archiw.org. No, Jak nie mam... nagrywa, to, to, to, to może tak powiedzieć. No tak, no mam, no so, sorry bardzo, 37 odcinków to nie jest wiele, ja wiem, jeden, jeden odcinek ostatnio na miesiąc i to jeszcze taki od biedy blogową strefę nagrałem. Nie no, kłaniam się, tutaj dobrze kawał, <grym> że, mnie, że mnie mobilizujesz w taki sposób. Staram się, staram się. No, będziesz miał pana następnym razem za tą mobilizację. <grym> no, nie, y Jacek? Tak, proszę. A z jakiego kraju nagrywasz, dzwonisz jesteś? Znaczy ja będę nadawał z Newport Fundem z Wielkiej Brytanii, Eastland, a w tej chwili tak jestem na wakacjach w Polsce. I jeszcze jak jestem przy głosie, to chciałbym powiedzieć, że mufnęliście wiatr w mojej żagle, bo mi się wydawało, że jestem takim jakimś wyczynkiem małym robaczkiem, bo nie potrafię sobie publikować swojego podcasta, którego nagrałem, a jak mówicie, że to robiliście 6 miesięcy czy tam 8, no to to nie jest, tak nie chodzi bardzo źle ze mną. Tutaj ważną rzeczą jest moim zdaniem, powinien się powiedzieć o tym, że każdy z nas to robi całkowicie free i każdy z nas ma jakieś tam obowiązki, ma rodzinę, życie zawodowe i poświęca to swój, poświęca na to swój prywatny czas. Czyli, Oprócz no, Filipa. Tak. oprócz Filipa. <głos> to... Dlaczego nie, tak? Jak on to robi? Nie, nie, no bo F Filip nie ma innego życia oprócz podcastów. No jeszcze w piłkę gra i piłkę ogląda. Ale to tylko po to, żeby nagrywać o tym podcasty chyba. No, e no. Albo nie, i chodzi po cmentarzach często. No, to też jest wszystko dla podcastów robione. I, od i odwiedza urny. Wyborcze no. czy na cmentarzach? Obie, obie. Interpretacja jest dowolna. No, razie, Dobrze, że jest to poza nagraniem, bo by Filip się dowiedział, że jest nekrofilem. W każdym razie to jest fajna sprawa i ja się podpisuję tak, obiema rękami pod tym i, i, ta, i będziemy w kontakcie z takim bo bardzo poproszę y, 420 o dopisanie nie tam do swoich e, znajomych i tak jak powiedziałem, ja będę coś pisał, czy e, będę coś robił, będę opowiadał i wtedy tam będę się ewentualnie, jeżeli to możliwe, to będę się konsultował i no i, dojdzień, i mam nadzieję, że dołączę do braku. A jeszcze teraz tak może z innymi decyzji już naprawdę na zakończenie, to już ukazał się ścianą, że ona kończyć. E, słyszeliście może o tym, że teraz jest okrągła rocznica bity pod gruwadze i szykują się na takie prawdziwe e, szranki, konkury ludzie? Niemcy jadą? Tak. Niemcy <grystanie śmiech> jadą. E, nie, chyba większości to są Polacy No w każdym razie to jest też e, pewien pewnie hobby, pewno odskocznia. Niemcy nie się, że to tam parę tysięcy kosztuje taka, e, wiesz, uzbrojenie się, ta zbroja, miecz, kolczuga i to wszystko. To też jest e, fajna zabawa teraz na lepiej dni. Jym bardziej, że i Zauważysz, Robert, że mamy już czwarty w Anglii, jest już czwarty weekend, w którym nie pada. Także to już jest evenemun. Nie pamiętam, że raz tak było, jeżeli jest pogoda. No Rok temu też mieliśmy bardzo ładny początek w, y, lata. Bo, zresztą zazwyczaj maj, czerwiec i początek lipca jest ładny, później się zaczyna troszeczkę gorzej. Ale faktem jest tak, że y, w całej Anglii jest w miarę ładna pogoda. Zaraz będą narzekać, że jest ocieplenie klimatu. Nie za mało wody. Na tym <śled> no a tak odnośnie właśnie y, tych bitew różnego rodzaju. Kiedyś byłem, y, co, nie pamiętam już, który to był zamek. Albo zamek w Niemczech, albo zamek, oj nieważne. W każdym razie y, nie w Niemczech, w Polsce, ale zamek... <śledzimy> Ale w Niemczu y, zamek Krzyżacki i tam y, poza główną atrakcją jaką było pieczenie dzika, który piek się przez 12 godzin na y, narożnie, y, no to były strzelania z kuszy, były właśnie pokazy walk y, na, na różne te bronie ze średniowiecza i teraz co chcę powiedzieć najważniejsze w tym wszystkim y, Ludzie zebrali się w taki krąg, aby z bliska widzieć walkę. I co się okazało? Minęło 5 sekund, jak ludzie się rozeszli, jak zobaczyli, jakie iskry idą z tego wszystkiego, bo ci zaczęli walczyć. Tak, To było wszystko reżyserowane, ale y, walczyli z pełnym impetem. I ja sobie nie zdawałem sprawy, ile to potrzeba było mieć siły, żeby być rycerzem. Uwierzcie mi, każdy z nas bez przygotowania, bez treningu jakiegokolwiek z mieczem, który waży dobre 5-6 kilo, byłby w stanie stoczyć taką walkę przez maksymalnie pół minuty, po czym chyba już by nie mógł tego miecza podnieść. W jednej ręce jest osłona, w drugiej ręce jest miecz. Niesamowite na mnie to wywarło wrażenie. Ja sobie nie zdawałem sprawy. To wszystko, co my widzimy w telewizji, jakieś tam filmy czy coś, to jest pic na wodę. Oni tam walczą jakimiś papierowymi rzeczami. Albo plastikowymi. więc co, mój tato no. miał znajomości tutaj już w Wrocławiu, w filmów fabularnych i przyniósł mi kiedyś taki mienek właśnie, który jest, który jest fizyczny używany. Byłem zdziwiony. To była po prostu taka dmuchawka plastikowa. A jeszcze tak, jeśli wejdę w słowo a propos zamków, to nie wiem czy widziałeś, czy byłeś w Warwick tutaj w Wielkiej Brytanii w zamku. Nie, jeszcze tak? nie. Bardzo, bardzo polecam. I tam właśnie a propos tego, co ty powiedziałaś, jak jest sztab ludzi, ludzi musiało pracować na to, żeby po pierwsze utrzymać w dobrej kondycji nie tylko tego rycerza, ale do gącego zbroi, do jego konia. Tam jest, jest, to, jest tak, nie wiem czy to robią wolontariusze czy co, ale tam jest cały proces taki, wiesz, nawet takiego otworzenia e, tkania materiałów, e, robienia tych kolczuk, osłoń, na ramieników, jakichś tam na kolaników i tego, tego, tego wszystkiego. Jaki to jest ogromny sztab ludzi, bo wtedy zaangażowany w to, żeby ten rycerz mógł pięknej, lśniącej zbroi na pięknym koniu e, w blasku słońca wyjechać tam na pola bitewne. To jest, I to jest właśnie to, co Ty powiedziałeś, że. Możemy zobaczyć, ja to mówię, nażywca. Po prostu jeżeli wejdziesz do tej stajni, zobaczysz, tam jest wiecie, tam jest, inscenizacja jest moim zdaniem do perfekcji zrobiona. Jest na przykład stajnia, gdzie jakieś są zapachy, że czujesz po prostu, tak jakbyś był w stajni, z której, wiesz, w której ten koń, który tam stoi, to jest oczywiście sztuczny koń, ale ten koń od czasu do czasu rusza, rusza ogonem, ten koń od czasu do czasu oka, dźwięk paszczowy, jak to na filmie Barei. No tutaj? No ten drugi. I to jest niesamowita sprawa. Ty możesz po prostu, jak to nazywam, dotykać historii. To jest co innego niż to, co jest... No niestety kiedyś, jak idziemy z ucieczkami ze szkoły na się zamek Malbork, to nie było to samo. Oni tutaj to doprowadzili naprawdę do... do no, może nie do perfekcji, ale do bardzo wysokiego stanu, wysokiej jakości tego. inaczej człowiek, inaczej człowiek, nawet tak jak powiedzieliśmy się o datko, inaczej sobie wyobrażasz, jak weźmiesz do ręki ten karabin, który żołnierz tam musiał cały czas pomiędzy sobą i zobaczysz, jak on jest ciężki, jak wszędzie musiał a co innego, jak przeczytasz o tym, w książce, czy zobaczysz na obraz, na zdjęciu. No to prawda, tutaj w Anglii akurat bardzo dobrze są zorganizowane wszelkiego rodzaju muzea i Anglia jest pierwszym krajem, gdzie ja się zainteresowałem chodzeniem do muzeów i nawet nie chodzi o to, że one są darmowe, te, na te narodowe muzea wszelkie są darmowe, tylko chodzi o to, że tutaj wszystkiego można dotknąć, wypróbować, są porobione pokazy, prezentacje, i to nie jest Muzeum Polskie, gdzie wchodzi się w kapciach i jest szybka i taśma i nie rusz, nie dotykaj, nie odzywaj się, nie oddychaj i, i najlepiej, żeby cię w ogóle nie było, ale zapłać bilet. Tu jest zupełnie, zupełnie inaczej i pod tym względem akurat bardzo mi się tutaj podoba. I to wszystko właśnie, te, te rekwizyty, no bardzo często można je wziąć w rękę i nie jakieś tam bardzo stare, ale, ale nie wiem, są imitacje, można, można popróbować, yy, ale są one zrobione yy, w sposób jeden do jeden, jeżeli chodzi o wygląd, ciężar i, i wykonanie. I, I to naprawdę robi wrażenie. I oprócz tego, jeszcze tu chciałam że wiesz, jest asysta taka akustyczna, czy nawet świetlna, jak ja nasza na przykład w Rądu w Muzeum to, tobie, tobie ludzie sobie widzą i nagle, wiesz, nagle wieje ci serena i nagle ci Światła funkcjonują, jesteś taki wiesz, czujesz to po prostu oh, co się dzieje. Jest taki tam jakiś komunikat, prawda? No ostatnio. Ostatnio nawet jak byliśmy z, z tym, w tym spotkaniu w Canterbury, wyjechaliśmy sobie do Dover, do, Wer, do y, Twierdzy i tam w kilku miejscach już hologramy są stosowane. So, so, byliśmy bardzo zdziwieni. zdziwieni. Robiliśmy zdjęcia, ja tam nagrałem film, wciąż jeszcze się żaden materiał nie ukazał, bo, bo bardzo dużo alkoholu się przelewało, ale <śmiech> y, hologramy zaczynają być stosowane tutaj. No, to, to też jest coś, coś fajnego, coś nowego. A ja mogę coś? No. Ja bym no, chciał no. wyprostować ten Grunwald. No, no, bo, po... bo tutaj, bo jest, jest ta okrągła rocznica, to jest fakt Grunwald, ale kochani kurde, z tego co mówicie, to znaczy co słyszałem, to nikt raczej na Grunwaldzie nie był w czasie akurat rocznicy, bo tam rok rocznie jest rozgrywana właśnie inscenizacja bitewna. Mało tego, jak mówicie właśnie, reżyserka reżyserką, ale niestety bractwa rycerskie mają krew gorącą i ich czasem ponosi. Zawsze obok tego stoi kilka karetek i wyobraźcie sobie, zawsze odjeżdżają i zawsze podjeżdżają nowe. Tam są zawsze złamania, takie inne rzeczy. No chłopaki się piorą jak wariaty. I to jest potwierdzenie tego, co widziałem w tym zamku, nie w Niemczech. It's yeah. yeah. Że tak, no mówię nie w Niemczech, tylko w Niemczu albo gdzieś tam. Yy, oni się tam naprawdę napierdzielają i yy, też była taka sytuacja jedna podczas tego pokazu, gdzie yy, został zmarkowany, zostało zmarkowane uderzenie w szyję yy, na, na jednego tam z tych biorących udział rycerzy, który miał na Głowa szyi się który, który miał na szyi kolczugę jeszcze założoną, taką właśnie tam pod brodę aż, to y, pomimo tego, że to zostało rozmarkowane, zatrzymane, to mu krew poleciała. I, I to jest coś takiego, żebym się wcale nie zdziwił, że jednym takim uderzeniem miecza głowa o, została po prostu ścinana y, jak masło. Ja, ja mieszkając jeszcze na Pomorzu Polski, kontaktowałem się z kilkoma grupami, właśnie z kilkoma bractwami rycerskimi. To było na początku jedno bractwo, ale później się okazało, że interesy obu bractw, które, które tam właśnie były stowarzyszone z dwóch miejscowości, zaczęły się rozchodzić i się chłop, trochę chłopcy podzielili i dziewczęta, bo tam także kobiety były w tych strojach, właśnie zapoki. Więc kiedyś zrobili scenizację taką wielką. Początek bitwy, słuchajcie, to jest piękna sprawa, ponieważ do grodu, który tam był zbudowany z jakichś, kurde, dziwnych, dziwnych tyczek, podeszło kilku zbrojnych i zaczęli mówić na przykład, że twoja, twoja mama narobiła wciżemki, jak cię urodziła. I takie rzeczy. Pierwsze pół godziny to były wyzwiska, walka na obelki. Później się lali, następnie Yy, była przerwa, bo zbrojni byli głodni i stawiano stoły, jedli razem, po tej pauzie po prostu, sędzia odgwizdał pauzę i dalej się tłupi. W ten sposób to wyglądało, no rewelacja. Robert? <śmiech> yy, czy, czy te dwie grupy to byli yy, kibice Krakowi i, i, i Wisły? Nie, to byli akurat Startu Miastko i Bytowi Bytów. Bo to by mi tak pasowało nawet trochę. No, ale bez tak powiedzenia akurat. Nie. Oni przy okazji tam właśnie, jeżeli chodzi o tych, o tych kibiców, co powiedziałeś, to bardziej bardziej brali jakieś takie proszki, takie dziwne, takie dropsiki, nie? I, I potem właśnie nabierali animuszu. Albo coś wypalali może też. No, trawę wypalali z... na przykład, no. Tak, tak, żeby, żeby było na do, do Dobrze, słuchajcie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo mi się z Wami miło rozmawiało. Mam nadzieję, że Wam też. Do zobaczenia. Przepraszam, trzymajcie się, cześć, Do na no, Dzięki, dzięki Jacku za telefon i yy, liczymy na szybką publikację czegoś tam, y, co zaczynasz y, nagrywać samemu. No, fajnie. Jeżeli dzięki. będzie dotyczyło historii, na pewno będzie dobre. Fajnie, dzięki, cześć. No trzymaj się pa. Ale to się trochę uspokoiło, okazuje się, że... O, Paweł, Paweł, Paweł Burczysz. Tak było, czy się, czy się. A teraz? Cały czas. Właśnie widzę, że coś mi przeskoczy. Ciśnienie. O, O, lepiej. Nie. O, już jest cisza. A, wystarczyło zamknąć jedno okienko. Przestał gadać, Bogu. dzięki. <laughs> Nie. to słuchajcie... za komputer? Stary. Bo on ma Macintosza. To ważne? Nie. Nie. Ciecho tam. Ja pierdziule. no kolejny Macintosh, który jest z No jeszcze, wiesz? Nie jest kaszaną tylko ma już ponad 6 lat i, i, i ledwo ciągnie, bo musiałem zmienić system. Bo niego to, on teraz wiesz, co sobie wrzucił? Workbench'a. <głos> <głos> Nie, tak serio, musiałem zmienić system na najnowszy, żeby żeby, ten, żeby mi iTunes chodziło takie, jakie trzeba, żebym, żebym iPoda mógł podłączyć. Tylko Nie że. Znowu tylko, da, że po prostu... te ...podpasić 40% kurde pracę kompa. No, tylko, że ten, tylko, że system właśnie dla tego komputera już jest za ciężki on ledwo ciągnie z tym, ne? Ja ci powiem coś takiego. iTunes na peceta robi... okej, ja to kiedyś liczyłem. Ale coś koło 80 tysięcy wpisów w rejestrze. To jest taki śmieć że ja się nie dziwię, że on jakbyś odinstalował iTunesa ze swojego komputera to podejrzewam byś zauważył, że twój komputer przechodzi drugą młodość no tak bo tam masz rejestry jakieś śmieszne nie, no ale słuchaj, Paweł, nie o to mu chodziło, że komputer przejdzie ci drugą młodość, bo już nie będziesz musiał słuchać podcastów, tylko po prostu, kurde, zajmiesz się normalnym życiem. <grydy> no, <grydy> fakt, że rzeczywiście, to, to by ten, to by bardzo pomogło. Ale w ogóle ostatnio, ostatnie dwa tygodnie to jakaś taka posłucha straszna z podcastami. Ja co prawda nie słucham wszystkich, ale właśnie to, czego słucham, no to tam, kurde, nie ma nic, a jak się coś ukaże, no to jakiś tam odcinek sześciominutowy, wiecie... Szalona rzeczywistość. No szalona jest ta rzeczywistość i, i, i wtedy właśnie no, pół godziny wszystkiego odsłucham. Gdyby nie to, że ściągam kontestację, a oni ostatnio RSS-y pod wszystko zaczęli pod, podczepiać. No trochę szkoda. Pasuje. O właśnie, zapomnieliśmy o kontestacji powiedzieć. A nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Nie było o czym. To ten, no to naprawdę nie byłoby czego słuchać. No nie wiem, jak tam w innych podcastach, których właśnie nie subskrybuję, a nie chcę za dużo ściągać, bo później rzeczywiście jak wszyscy zaczną na, nadawać, to, ten, to nie będę się wyrabiał. To znaczy ja... normy, normy są takie, w przeciągu całego roku najbardziej płodny okres, jeżeli chodzi o odcinki, to jest y, gdzieś tam końcówka jesieni, początek zimy i wtedy się to tak wszystko rozkręca. A teraz od początku lata, aż do tej tam, do środka, do końcówki jesieni, będą te podcasty zanikały. Nie, no to normalne, że teraz ludzie może nie a tak bardzo czas mają na to, bo wyjeżdżają i tak dalej, nie? Tak, wyjeżdżają. No niektórzy, niektórzy albo są na nartach, albo są na nartach, albo smażą tyłek gdzieś na W szalonej rzeczywistości właśnie mówił o tym, jak wyjeżdżają na wczasy, nie? No, ja, to jeszcze to... ale nie jestem ale no. będę dzisiaj w nocy no to tam właśnie mówi o tym ale to się nie będziemy spoilerować <laughs> Ej, po to spoilerować tak. odcinek, który ma 2,5 minuty nie? No, trudno by było no tak, kurczycki jest ale jest bardzo fajny no i pozwoliłem sobie właśnie zakończyć ten materiał w tym miejscu bo później to już były różne konkluzje, jakieś te, jakieś takie różne rzeczy, które raczej nie powinny się pojawić, zresztą mało interesujące dla przeciętnych osób, może bardziej interesujące dla samych y, rozmówców, ale no przecież nie będę tego prezentował ani dla Roberta, ani dla Jacka, ani dla Pawła, ani dla drugiego Roberta, czyli dla siebie też nie. Yy, to, co najciekawsze, mieliście okazję wysłuchać. To co najbardziej istotne właśnie wysłuchaliście, a mam nadzieję, że kolejny raz przy kolejnym nagrywaniu podcastofonu znowu ciekawe dyskusje się y, jakieś nawiążą, że znowu coś ciekawego będzie można posłuchać. No i trzeba by pomyśleć nad tym, czy takie ciekawe rozmowy w jakiś inny sposób y, poza podcastofonowy należałoby publikować. Wypowiadajcie się, czekam na, czekam, czekamy właściwie, powinienem powiedzieć, czekamy wszyscy y, na wasze komentarze, przecież od tego wszystko zależy, to jest dla was. Do usłyszenia mówi Robert Kessling w imieniu swoim, w imieniu drugiego Roberta, współprowadzącego ostatni podcastofon, w imieniu Jacka i Pawła, a więc osób, które do nas dzwoniły. Był też Papa, no ale Papa ukazał się w oficjalnej części podcastofonu. Do usłyszenia, za czas jakiś mówi do Was Robert Kessling.